22 stycznia mija 150. rocznica powstania styczniowego no nie wiem co z tego wyjdzie, bo nie jestem pewien czy jesteśmy przygotowani do słuchania czy czytania odbioru tego człowieka 150 lat temu Nasi rodacy nie byli przygotowani Do wysłuchania go Był szalenie samotny W tym co głosił I tak podejrzewam, że dzisiaj tak samo Nie bardzo jesteśmy do tego przygotowani No bo Ostro nam mówił Ostro nas oceniał pisząc, oto jest społeczność polska, społeczność narodu, który nie zaprzeczam, iż o tyle jako patriotyzm wielki jest, o ile jako społeczeństwo jest żaden. Wszystko, co patriotyzmu historycznego dotyczy uczucia, tak wielkie i wielmożne jest w narodzie tym, iż zaiste kapelusz zdejmam przed ulicznikiem warszawskim. Ale... Ale wszystko to, czego nie od patriotyzmu, czego nie od narodowego, ale czego od społecznego uczucia wymaga się, to jest tak początkujące, małe i prawie nikczemne, że aż strach wspominać o tym. Przecież i kwestia krzyczącej do Boga sprawiedliwości, kwestia chłopów, o którą trzech papieży po sobie idących dopominało się, u narodu polskiego, dopiero jako narodowa, a nie jako chrystusowa podniesioną i rozstrzygniętą jest. Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Dlatego nie wiem, co z tego wyjdzie. Rocznica powstania styczniowego, jak każda przypominająca najważniejsze wydarzenia z dziejów narodu, skłania do zadumy, do snucia różnorakich refleksji. W pismach współczesnych powstaniu wybitnych Polaków napotykamy rozmaitość sądów wyrażających stosunek do zbrojnej walki o niepodległość. Głęboka wiara Patriotyzm wypływający z mądrości rozsądek To najistotniejsze elementy wizerunku Cypriana Kamila Norwida Jak jawi nam się podczas lektury jego pism, listów, memoriałów, wierszy Poeta sam pozostający na emigracji w Paryżu Z wielką gorliwością śledził wypadki mające miejsce na ziemi ojczystej Wiedział doskonale o narastaniu nastrojów niepodległościowych o licznych manifestacjach patriotycznych odbywających się w Warszawie na początku lat 60. W tym czasie w kraju znów zaczęto nosić czapki podbite barankiem, tak zwane konfederatki. Jesienią 1861 roku Cyprian Norwid sfotografował się w tym nakryciu głowy i zdjęcie posłał swej znajomej Łucji z Giedrojciów rauten Strauchowej do Lwowa. Ta z kolei odpowiedziała w naderobcesowym tonie, wręcz brutalnym listem. Bóg ci dał pędzel, dłuto, pióro, lecz z samej twojej budowy można widzieć, że cię do karabeli ani nawet do rogatywki nie przeznaczył. I dlatego ta buńczuczna na fotografii mina Zdała mi się anomalią artystyczną, jakby, jakby mi kto przedstawił Danta zajadającego kiełbasę z czosnkiem lub pigmaliona w palonych butach i strzelbą na, na plecach. Wcale nie uraziła y, ta wypowiedź y, artystę, replikował wierszem na zapytanie, czemu w Konfederacji odpowiedź? Amarantową włożyłem na skronie konfederatkę, bo jest to czapka, którą piast w koronie miał za podkładkę. Odpowiedź uzupełnił w ten sposób. Zarzuca mi dama, że nie jestem stworzony do czapki takiej, jakby to dziś ludzi do czapek szukało się. Owszem, myślę, że z baranka czy z tego wieniec to najjaśniejszy wieniec z wieńców. Po wybuchu powstania Cyprian Kamil Norwid niewiele czasu poświęca pracy literackiej. Interesuje go każda wiadomość dotycząca tragicznych zmagań. Zbiera informacje, nawiązuje kontakt z prasą krajową. Już 15 lutego 1863 roku w liście do kierującego akcją dyplomatyczną na rzecz powstania Władysława Czartoryskiego Poeta przedstawia pomysł powołania do życia czasopisma, które pełniąc rolę rzetelnego źródła informacji, równocześnie zjednywałaby opinię zagraniczną dla sprawy Polski. Opisuje stan prasy ówczesnej pokrótce. Yy, Polskiej. Mówiąc, że dziennik czas jest bardzo dobry przez to samo, iż lat wiele utrzyma się, ale jest polityczny bez atrybutów politycznych, więc jest nieswobodny niecały. Natomiast dziennik poznański jest to doskonałe zbiorowisko doraźnych biuletynów, coś do agencji telegraficznej podobnego. O tyle zaledwo dziennik, o ile z Izb Berlińskich zamieszcza dyskusję. W każdym razie rzeczywiście uważał za pierwszorzędną rzecz stworzenie organu prasowego, który by wyjaśniał i Polakom, i, i, i ludziom cudzoziemcom, o co chodzi w tym przedsięwzięciu. Zaangażował się bez reszty w to, był wielkim patriotą i bez wahania rzucił się w wir zajęć związanych z powstaniem styczniowym bo według niego, słowem, nie ma dziennika. Według Norwida żadna poważna akcja społeczno-polityczna nie mogła się udać bez zorganizowana prasowej kampanii propagandowej. Proponował w listach dla Augusta Cieszkowskiego Józefa Ignacego Kraszewskiego założenie tygodnika, w którym on sam prowadziłby sprawy zagraniczne, a Józef Ignacy Kraszewski kierowałby działem krajowym. Po sierpniowej rozmowie z przybyłym z Warszawy Romualdem Traugutem, angażującym pracowników do powstańczego pisma Niepodległość, poeta przedstawił całość swych poglądów na kwestię prasową w Memoriale o prasie, wręczonym 1 września 1863 roku Karolowi Ruprechtowi, paryskiemu pełnomocnikowi rządu narodowego. Twierdzenia rodaków, że gazety zagraniczne spełniają postulowaną rolę, gdy są przychylne Polakom, Norwid gorzko komentuje. Presa zagraniczna dzisiejsza, zawsze usposobiona, dobrze będzie dopóty, dopóki krew się leje. Rok 1863 jest dla wybitnego artysty czasem niezmordowanej pracy społecznej, pisze noty zawierające propozycję zwołania międzynarodowego kongresu militarnego w celu przyznania powstańcom praw strony wojujących, a nie traktowania ich jako buntowników, a także dla rozpatrzenia metod walki stosowanych przez wojska carskie. <śmiech> Doraźna aktywność nie przesłania poecie spraw ogólniejszych, a niezmiernie ważkich. Listy jego pełne są rozważań dotyczących sensu przelewu krwi, zjawiska niestety nierozłącznie związanego z polską historią. Norwid występuje z pozycji chrześcijańskich i narodowych. Chrześcijanin powinien wiedzieć, że przyszłość zdobywają tylko te trzy rzeczy – duch, cierpliwość i dopełnienie ale wcale nie krwi. Dodaje, nie wierzę, żeby krew zdobywała przyszłość, mianowicie od XIX wieku. Ja wierzę, że pod czoła, ale nie krew. Norwid surowo ocenia rodaków, ale należy pamiętać, że czyni to głęboko wierzący katolik i gorący patriota. Polacy rachują, twierdzi, raczej na Poświęcenie krwi pokoleń co 15 lat, co jest grzechem Polaków, grzechem społeczności niewojującej, nigdy myślą. A przecież czyn nie może oznaczać braku myśli, gdyż wtedy historia pełna jest wydarzeń przypadkowych, trafów, a w rezultacie nieszczęść. Gdy nerwy zastępują Ducha Świętego, dowodzi Norwik, wtedy nastaje czas kataklizmu, samobójstwa i nicości. Pisze między innymi, myślę, że narodowi młodemu, wedle odrodzenia oczywiście młodemu, należy być odważnym w kierunkach ideału, a bardzo oględnym i rozważnym w zastosowaniu i środków urzeczywistniających. Trwam silnie w pojęciu, że równocześnie do powstania mieczem trzeba powstania siłą myśli. Jako porywa się bohater z kosą i widłami, tak porywać się powinna myśl polityczna i socjalna narodu wobec rutyn, które za nie były uważają w naród. Są przez to samo pozbawione pewnych wyrobów socjalnej i politycznej myśli, wyrobów właściwych onemu ominiętemu i dlatego ominiętemu narodowi. Tak, ażeby polityczny kapitał pojęć europejskich Odpoznał, iż brak mu było pewnego współpracownika, który powstawa, a przeto i uczuć daje swoje współdziałanie na rzecz ludzkości. Bo jaki jest ślad Polski w Europie? Bardzo gorzko tutaj komentuje, co w Europie obcowanie żywotności polskiej sprawuje. To są sińce po kajdanach i niewoli owoce. Że zapomina się o ile musimy całej Europie, całej ludzkości dawać siebie i dajemy. Ale nigdy, nigdzie, nikt rachunków tego współdziałania moralno-umysłowego nie prowadzi. Nie uwidomia. I zamienia nas inteligencja nasza na jakąś ofiarę niemą, na jakąś rasę nieszczęśliwą, wyglądającą jakiegoś triumfu ostatecznego, którego nigdzie, nigdy, nikt żywy za warunek pracy nie kładzie. Francuskie natomiast bagnety dlatego zwyciężają, że współcześnie do nich wszystkie potęgi żywotności narodu pracują. Tak ubroczonego we krwi wieńca poetycznego, jak to u nas bywa, nie wziąłbym na czoło swoje. Mam inny patriotyzm, deklaruje poeta. Oczywiście rozpatruje sprawę szeroko, uwzględnia nie tylko Polskę, nie tylko Polaków w swoich rozważaniach, ale również Rosjan. No nie ma zbyt wysokiego o nich mniemania ale stara się znaleźć jakieś pozytywne wyjścia z sytuacji. Krytycznie o państwie petersburskim pisze, bo pisze, że wszelaki postęp w tym państwie, czy to w pojęciu człowieka, czy to obywatela, czy to wolności ludu, czy własności, czy bezstronności policji, czy wolności słowa, czy wolności zapału patriotycznego, czy pojęcia instytucji parlamentarnych, czy uszanowania chorągwi i żołnierza, że wszelki postęp dla Rosji jest tylko zawsze koncesją jej monarków wydobytą. Twierdzi też, że Polska jest dla Moskwie jakoby źródłem, które ona depce nogami, pijąc z niego. Tak samo krytycznie ustosunkowuje się do liberalnych Rosjan, o których my Wiele się uczyliśmy w szkole jako postępowych Rosjanach. Pisze mianowicie, że liberalni Moskale, jak na przykład Hercen i Ogariew służą tylko do zakrzyczenia tej prawdy, prawdy o Rosji i o stosunkach polsko rosyjskich w obliczu Europy. Ale że kryć tego dłużej ani Europie, ani Moskwie nie można, bo buj jest przede wszystkim o to tylko, to jest o ducha. Że jeżeli Polska autonomii niepodległości chce, to wcale nie przez dominacyjny egoizm, ale dlatego, iż wykazana inicjatywa jej względem Rosji, która sama z siebie dla swojego postępu nic nie robi, że inicjatywa Polski, mówię, Wobec takiej nieruchomej bryły lodu martwego osłabiają, że jednym słowem źródło, które Moskwa depce pijąc z niego, gdyby o siebie samo nie dbało, zatraciłoby nareszcie swoją źródłową siłę i wartość. Tylko wolni ludzie, tylko ci, co nie są od kolebki żelazem napiętnowani, jako niewolnicy wiedzą o tym, że granicząc z Rosją trzeba w niej mieć swą partię. Inaczej, albowiem spotykają się zawsze dwa monolity, nic pośredniego nie mające. Skoro dwa monolity się zetrą z sobą, zostaje nicestwo i trzaskanie się sił ostateczne. Moskwa mogła mieć swą partię w Polsce republikańskiej, ale Polacy w Rosji nigdy się o to nie pokusili. Sensu tyle politycznego nie mają. Zastanawia się Norwik też nad układaniem naszych wzajemnych stosunków. Widzicie, widzi tego y, potrzebę. Y, pisząc, powiedziałbym i napisałbym, że jeżeli Polacy nie mają nieco uprawiać zdolności podniesienia nieprzyjaciół ojczyzny do godności znośnych sąsiadów, to wszystko na nic się nie zda. Odważne to były w owym czasie oświadczenia, no i sądzę, że nie tylko w owym czasie, ale i teraz też, nie dziwimy się więc konstatacji tego autora, że wszyscy, jak on sam mówiący bolesną prawdę Polakom, lepiej są rozumiani przez obcych niż przez swoich, bowiem cała inteligencja polska nic, a nic w narodzie nie znaczy, jeśli mu nie pasuje. Inteligencja wsiadła na koń, zamiast mocno stać na nogę. Prawidłowa ocena procesów historycznych to niezbędny element wizerunku przyszłości, wizji rozwoju form życia narodowego, opartego na solidnych podstawach. To właśnie miał na myśli Norwid, pisząc to, co już zacytowałem, należy być odważnym w kierunkach ideału, a bardzo wiennym i roztropnym w zastosowaniu środków urzeczywistniających. Norwid Wskazywał na konieczność pozostawania w dobrych stosunkach z sąsiednimi narodami, o czym przed chwilą mówiliśmy. I to traktował jako program minimum. Poeta przypominał również, że powodzenie staje się udziałem narodów potrafiących świadomie kształtować historię, a nie dających się bezwolnie wplątywać w dziejowe zabieruchy. Mówił, u nas nieszczęście rozdmuchane same pasje tylko bez żadnej idealnej przeciwwagi wyprzedzają sens stanu. Historia zaś pisze rachunek swoją żelazną ręką i nie pyta się wcale o sentymenta, ale pyta o sumę rachunku. Jeszcze ciekawe słowa napisał o naszej elicie o inteligencji. Używał tego słowa już w 1963 roku. Pisał bardzo zgryźliwie nigdzie, że nigdzie nie ma potulniejszej inteligencji i mniej twórczością pomysłową albo odwagą cywilną nacechowanej. Całe to, co jest mózgiem w ogóle formy człowieka polskiego nie umieszczone jest w tej wyżynie budowy, gdzie mózg ma miejsce swoje, ale może zupełnie w części pośredniej. Od czasu do czasu Bóg miłosierny czyni, że ten lubów genialny człowiek jest zarazem włości posiadaczem, ależ to traw, których całe dzieje świata liczą zaledwo tyle, co palców u ręki. Od wieku blisko cała inteligencja polska nic a nic w narodzie nie znaczy. Jeśli mu nie basuje, no, to już mówiliśmy, on to powtarza kilkakrotnie. Naród opiera się na samej tylko energii, aby walczyć ze społeczeństwem azjatyckim i dlatego azjatyckim, iż to społeczeństwo na samej tylko energii opiera się. Ciężko się to czyta, ja nie wiem w ogóle, czy to... Przyjmiemy to wszystko. Poezja jego, poemat fortepian Chopina, wiersze do wroga, buntownik, czyli stronnictwo wywrotu, święty pokój, martwi de Boissy, noty, listy, memoriały odczytywane 150 lat po ich napisaniu ukazują nam Norwida Polaka, który rozumiał dzieje ojczystego kraju. Był wielkim patriotą, angażował się bez wahania, ale był bardzo bezwzględnie ostry, intelektualnie. No, ciężko, ciężka sprawa z nim. Zresztą tak zakończę jego cytatem. On wiedział o tym, że jest niezwykle kontrowersyjny i nie, nie, nie do przyjęcia dla wielu Polaków. I dlatego konstatuję tak. Może powieszą mnie kiedyś ludzie serdeczni za te prawdy, których istotę powtarzam, lat około 12, ale gdybym miał dziś na szyi powróz, to jeszcze gardłem przywartym chrypiałbym, że Polska jest ostatnie na globie społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród. Kto zaś jedną nogę ma długą, jak oś globowa, a drugiej wcale nie ma, ten o, jakże ułomny kaleka jest i tyle na 150-lecie wielkiego wydarzenia narodowego jakim było i tragicznego jakim było powstanie styczniowe